Wibracja 85 – usuwanie przeszkód Ganesz, czyli Bóg Słoń, jest jednym z najbardziej uwielbianych wizerunków boskości. Pierwotnie był ważną postacią buddyzmu, a dzisiaj jest uwielbiany przez ludzi na całym świecie. Ganesz jest czczony za usuwanie przeszkód. Jest kosmiczną istotą, którą możemy zawezwać i poprosić o pomoc w przeskoczeniu blokad, aby żyć i kochać tak, jak na to zasługujemy. Oczywiście nie jest możliwe, by istniał kiedyś człowiek z głową słonia, pomimo to wierzę, że jak najbardziej możliwa jest pomoc w pokonaniu wyzwań, którą otrzymujemy od wielkiego mędrca lub nauczyciela z nieba. Postać Boga słonia nie jest dla mnie ani trochę dziwniejsza niż postać anioła ze skrzydłami. Ostatecznie taki wizerunek jest jedynie czymś, na czym skupiamy się tu, na Ziemi, aby stworzyć połączenie z siłami niebios? Kiedy czytałem o symbolizmie Ganesza, zadziwiły mnie informacje, które znalazłem, na przykład jego wielkie uszy symbolizują umiejętność słuchania, trąba, zdolność dostosowania się do sytuacji i sprawność. Duża głowa pomaga naszym myślom wykraczać poza wąskie granice, jeden kieł reprezentuje zatrzymanie dobra i pozbycie się zła, a siekiera, którą trzyma, ma przecinać wszelkie więzy i przewody strachu. To tylko kilka głównych symboli. Wibracja na dziś Dzisiaj przywołasz Ganesza i poprosisz go o pomoc w usunięciu wszelkich barier stojących na twojej drodze. Mogą to być różne sytuacje. Korek na drodze, czasochłonne sprawy, długie kolejki w sklepie lub poczucie, że do niczego nie potrafisz dojść. Niezależnie od przeszkody, obecność i energia Ganesza popchną Cię do przodu, ponieważ dla niego nie istnieją żadne bariery. Możesz również wykorzystać poniższą modlitwę. Dziękuję Ci, Ganeszu, za usunięcie wszystkich blokad stojących między mną a moim szczęściem. Przekazuję Ci teraz wszystko, co odwraca moją uwagę od poczucia spokoju i zadowolenia. Dziękuję Ci za poprowadzenie mnie ku nowemu początkowi i większej świadomości. Możesz również zaśpiewać tradycyjną pieśń Ganesha, Om Gan namaha". Wymawiamy mniej więcej tak, Om Gan namaha". w wolnym tłumaczeniu słowa te oznaczają – Przebudź się, o święta siło Ganesza, witam Cię. Podziel się wibracją Ganesz to mój kumpel.